Maple Glades Retirement Home. I remember it when it was a skeleton of a building. Just grow. Even before a room was built. When it was a hole in the ground. Before foundation. When it was a field before the builders came, and it was barren, before the grass grew. When this whole heavenly sphere was just being willed into creation, we three were there. We were always there. You could call me laboratory. My kingdom is the matches, chemicals that cause fire to burn, i know them well. I made it up, after all. I am logic. My hiding place is around the fibers in the light. Beneath the cream lampshade on the bedside cabinet. I know the cogs and gears of the world well. They fall from my fingers. See that aloe vera plant by doing so? It's pure life. It's me. It is my hideout. I know your veins, lungs I know all that mysteriously functions For I decided That things were to be that way Once, lucky girl That room was the perfect place for us And I have to tell you We all loved Ida I udało się, odliczanie, odliczanie Serdecznie witamy O, halo, halo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 Chciałbym się spytać, czy dzisiejszy projekt ma nazwę może y, Moje Trzecie Ucho? Nie, to jest nie? E, coś zupełnie innego. To jest e, chyba niezwiązanego z podcastingiem w żaden sposób. To jest coroczny epizod bajkowy. A e... skąd się wziął ten pomysł? Na Dzień Dziecka epizod bajkowy? Ciekawe, że Wojtku, <laughs> Ciekawe, Wojtku że skąd się wziął ten pomysł? Bardzo dobre pytanie. To jest e, pomysł, który wprowadziła do tradycji corocznej e, na Dzień Dziecka właśnie Ginger? Tak? Tak jest. A kiedy kiedy? No, wydaje mi się, że jakieś cztery lata temu. Uh -huh. Z tego co mi dobrze wiadomo. Ale gdzie? Ale gdzie? W Dublinie. W no. Tyle ludzi gotowych tak? do pracy i Aha. kreatywnej pracy, że hmm. tam mnie, daleko nie trzeba szukać. Tak. I to, i, to, I to były słowiska dla dzieci zawsze 1 czerwca? I to jest wszystko dla starszych dzieci. Aha, dla starszych, starszych dzieci. dzieci. Um, Julia um, o nazwisku na K stoi obok nas. Ona nigdy głosu w podcaście nie udziela. Nawet nie będę, nie będę próbował jej y, pytać. Wojtku, y, zaczynamy dzisiaj projekt, który nazywa się... Glitters. W dowolnym tłumaczeniu znaczy? Błyski. Um, tam, się błyski. O, tak. To Julia, Julia co stoi, ma takie w oczach. O, tak, o. tak, to jest dobre właśnie segway. Tak. <głos> Zatem porozmawiamy potem, a za chwilę... Po programie, tak? Po programie, bo teraz Wojtek puszcza dokładnie o 19.30, no. mamy 10 minut. Tak, Znakomicie. Wojtek, dzięki. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Witam wszystkich uh, i bardzo za tutaj. Mosaic Arts Movement, który prepared the uh, performance for you tonight uh, for those who doesn't know um, we are trying to do that every year for last four years not every year we did it actually so there was one year which we had to skip it but uh, we were trying to do it and we'll try to do it next year I hope you will like it I hope you will enjoy it and um, this year's uh, story which we are just about to present is um, written by a wonderful person uh, who has amazing imagination and who just launched her first book, so um, please give it a nice welcome to Sarah Griffin. We loved her slippers, soft and, and velvet, with little roses embroidered, just so. We loved the smell of her cigarettes as she leant out of the window, away from the smoke alarm, just in case. We even loved listening to her humming soft old songs in the morning as she was still applying rouge to her cheeks and mascara to her eyelashes. We watched her read the times quickly, eating it all up with her eyes. She wished she didn't need them. She would never wear just her house coat as others, she would dress as always in a cardigan. And in and tak, tak. the... 24 minuty w pozycji siedzącej 24 minuty w pozycji skupionej 24 minuty w pozycji jakby to powiedzieć um, wyczekującej końca y, czyli Glitters, Wojtek przed chwilą Wojtek przed chwilą mówił o historii którą zaprezentować będzie ludziom a już jesteśmy po, słyszeliśmy brawa słyszeliśmy Ludzi, którzy, którzy powiedzieli, że im się to podobało. A mamy tutaj kolegę Michała. Michał, taki mój trochę długi wstęp, ale krótkie pytanie. Jak Ci się podobało? Nie no, przyznaję, że bardzo interesująca historia. Rozumiałeś wszystko? Bo ja nie, mówiąc szczerze. E, nie, nie. To znaczy, e, wydawało mi, e, zwroty akcji wydawały mi się takie gwałtowne. To znaczy, inaczej pewnie by się czytało tą tą historię, natomiast inaczej się zupełnie słucha, kiedy... Kiedy jest, kiedy jest muzyka i, i zwroty akcji są dosyć szybkie i tak naprawdę trzeba wyłapywać jakby czasami nawet tembr głosu albo albo muzyka, która wskazuje jakby co się będzie działo dalej. Także zupełnie inaczej się słucha, no nie miałem nigdy doświadczenia w słuchaniu, nie, miałem takiego, nie, nie, nie przeżywałem nigdy doświadczenia słuchania, a, e, słuchowiska. Właśnie moje, moje trzecie pytanie... To, to to to coś na to nie byłem absolutnie przygotowany dzisiaj. Tak? Moje trzecie pytanie przygrywać... było właśnie jak, jak, jak to udało się słuchać, bo parę osób, z którymi tutaj rozmawiałem wcześniej, nie... Przed, przed, przed, nagrywaniem, przed nagrywaniem mówiło, że troszkę nie wiedzą, co to będzie, troszkę nie wiedzą, jak to zjeść, bo to będzie słuchowisko. Zawsze wiadomo, radio jest radiem, zawsze sobie gdzieś coś robisz w kącie, gdzieś coś robisz w ekrancie, a tutaj byłeś skupiony, musiałeś tylko słuchać, nic więcej, więc, więc czasami trudno to, to złapać. Tak, no ja nie spodziewałem się, że będzie to słuchowisko, szczerze mówiąc, nie byłem na to przygotowany i jest zdecydowanie jestem wzrokowcem, to znaczy wolę czytać historię i nadawać historii własne tempo, bo tutaj jednak trzeba słuchać tego, co się dzieje i, i jeżeli stracisz koncentrację na chwilę, no to tak naprawdę tracisz wątek historii, natomiast ja lubię sobie zatrzymywać jeżeli czegoś nie rozumiem, wracać do tego samego tekstu, także wolę jednak Wojtek. pracować z tekstem. Dużo łatwiej moim zdaniem jest, jest przyjmować tekst niż... She smoked out of the window as she read old books she had read before as she sang along to Billie Holiday and felt young and thin and in love with Michael, She would inhale the smoke and wish for one thing alone. She wished... For money. Cold hard, Gosh. She'd never been rich, really. Comfortable at most. Quite comfortable actually when Michael was teaching full-time and she was teaching part-time. Tak, tak, tak. tak, A dla kogo? So to jest dla nas. Tak, bo już tak jest. No, już tak jest. A wtedy na pewno. Monika, szefowa w zasadzie tego całego zamieszania, można by powiedzieć, właścicielka, może nie, ale host, Założy, założycielka host tego tutaj całego pięknego przybytku. Chciałbym się spytać, jak to się stało, że udało Ci się namówić, a może to było całkiem odwrotnie, Wojtka i Ginger na to, żeby wystąpili ze swoim słuchowiskiem właśnie u Ciebie. Wiesz, jak co, to dokład... było, Ty ich, czy oni Ciebie? Oni mnie. Oni mnie, Ginger, się zgłosiła, ponieważ wiedzą, że jest takie miejsce, gdzie można robić różne projekty. My po części prezentujemy tutaj nasz własny program, a po części staramy się otwierać tą przestrzeń dla najróżniejszych projektów i artystów. I w związku z tym oni się zgłosili, właśnie opowiedzieli o tym, że mają tą historię, a ponieważ... Pierwszy czerwca jest bardzo przyjemną wymówką, żeby zorganizować taki, taki wieczór dla starszych więc, dzieci. Dla star dla wszystkich dzieci, wiesz co? Wsz wszystkie dzieci są nasze i wszyscy jesteśmy dziećmi, więc, więc, więc w związku z tym oczywiście bardzo, bardzo było nam przyjemnie, że, że, że wykorzystali naszą przestrzeń, która wydaje mi się, że jest bardzo bardzo wdzięczna. To właśnie opowiadanie historii, historii. To jest jest fajna akustyka, jest, jest fajna atmosfera, więc więc myślę, że to zagrało Stary bardzo fajnie. Cegla kamieniste mm -hmm. mury, dzielnica Dublin 2, tutaj stare takie, jak to się mówi, angielskie kamienice, jak to się mówi, gregoriańskie, gregoriańskie nie? I tutaj tak. jesteśmy w takiej, to nie jest antresala, tylko jak to się mówi tutaj. To jest piwnica. Piwnica, ale taka bardzo jasna, świetlana mm -hmm. i bardzo ciepła w wystroju piwnica. Ale chciałbym się spytać, czy to słowisko nie było tak na przekór ciemne? Spodziewaliśmy się historii, ja osobiście spodziewałem historii troszeczkę bardziej takiej... Może nie dziecięcej, ale lżejszej, takiej na, na ten dzisiejszy dziecięcy dzień, a tutaj dość był taki kryminalny wątek, prawie, jakieś morderstwa, sprawy. Wiesz co, to już jest kwestia artystów i to już jest kwestia ich projekcji. Jakby w tym w to się staramy nie ingerować. Oczywiście rozmawiamy zawsze z ludźmi o tym, co, co robią, ale nie wydawało się, to, że to, że, że będzie jakieś to bardzo niestosowne, więc w związku z tym jakby zostawiamy to totalnie. Do właściwie oceny przez publiczność. A, jak, jak Ci się w ogóle podobał spektakl? Wydaje mi się, że, że rzecz jest fantastyczna, tak właśnie dźwiękowo. Mało chyba jest takich, takich okazji, żeby czegoś posłuchać. Zazwyczaj jesteśmy bombardowani kulturą obrazu, i w związku z tym taki moment koncentracji na tym, że, że słuchasz, że są różne głosy. Do tego świetnie skomponowana muzyka i świetnie, świetnie jakby posklejany cały spektakl. Super. Super, po prostu, nic więcej. Słychać było oklaski na końcu i... I chyba o to chodzi. I myślę, że naprawdę wszyscy się dobrze bawili, bo, bo historia wciąga. Mimo tego, że jest prosta i właśnie taka mediaszowa, mid jak, jak, jak powiedziałam na początku, jest to, jest to coś, co jakby z czym każdy się może w jakimś tam sensie zidentyfikować. I, i dlatego, dlatego historia aktualna. No, ciekawy był ten wątek, że, że, że, że ta morderczyni miała być polską, polską gdzieś tam pracownicą w jakimś, w jakimś domu starców. Myślę, że bardzo było to korzystne, że tak się nie skończyło. Ale sam jakby temat tego, że, że ktoś chce przejąć część bogactwa wewnętrznego, czy, czy materialnego jakiejś innej osoby jest chyba bardzo uniwersalnym tematem. Bogactwo, bogactwo w dzisiejszym wieczorze wypływa nam tak jak złoto z nosa w zasadzie, możemy powiedzieć, tak, w tym słowisku. Słucham? się również. Też, podcimy się na złoto dzisiaj. Mnóstwo, mnóstwo bogactwa w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym filmie Barnaby i na dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy. And suddenly the following morning, some dreary Wednesday, with a crippling headache. It came at her from behind her eyes and into the bones that kept her face up. There was something wet and heavy on her face. She licked her lips and tasted that something, hot and thick and metallic on her tongue. Oh Jesus Christ, am I dying? I wanted to call for help, press the red emergency button and call the nurses, but gathered myself quickly. I had always helped myself. I sat up and out of my bed, staggered to my bedside table, looking for my little glass. Streaming from her nose, down over her mouth and her chin, was bright, shining, liquid, nie chcę to Dobrze. Miss Polonia, skąd skąd u Ciebie taki piękny tusz na czekaj, to są na powiekach, ten złoty? Na rzęsach. To, to złote to jest eyeliner. eyeliner. I myślę, że to nie odkrywa żadnej roli w tym, co przed chwilą zobaczyliśmy. To było niesamowite przedsięwzięcie. Przesłuchaliśmy. Przesłuchaliśmy. Przesłuchaliśmy. Nie, do, do, tam, dokładnie. <śmiech> nie no, Ginger odwolił za przeproszeniem kawał dobrej Roboty. Piękne słuchowisko wyszło. Niestety nie pamiętam imienia i randki, która napisała historię. Niesamowita rzecz. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona. No i mam nadzieję, że więcej osób to usłysza. Wspaniałe wspaniałe. wspaniałe. wspaniałe przeżycie. Wszyscy, wszystkie osoby, które były jakby w, współorganizowały, to brały w tym udział. Zrobiły dużo dobrej dobrych rzeczy i mam nadzieję, że to się rozejdzie na, na Polonie. Będą chcieli to, tego usłyszeć i może jakiś festiwal w przyszłości. Były obrazy podczas słuchania? Tworzyłaś sobie jakieś e, wizualizacje podczas, podczas prelekcji słuchowej? Ja myślę, że chyba każdy, bo to na tym polega, że jeżeli nie ma, się, nie ma podstawionych obrazków, no to każdy w wyobraźni powinien sobie tworzyć jakieś wizje. No i przede wszystkim słuchamy historii, więc to jest tak jak z czytaniem książki. Masz Coś tam ten umysł przetwarza i dopowiadamy sobie do tego e, całą resztę, czyli te obrazki, historie. Chciałabym, żeby to było zrobione w formie filmu, ewentualnie animacji, A z, ale z drugiej strony e, pozwala nam to e, rozbudzić naszą własną wyobraźnię. Więc każdy może to wybrać w, w własny sposób. Rozmawialiśmy z z Polonia, ona urwała chyba się z tego słowiska, ma. to, jest, to było złote co? A złoty eyeliner. Złoty eyeliner. I w tym słowisku właśnie było dużo złota, więc, więc ona chyba ukradła coś z tego słowiska, specjalnie sobie wzięła do domu kawałek tego słowiska. To jest, to jest właśnie fajne, żeby coś ukraść, żeby coś sobie pożyczyć i... Pokazać innym. Żeby coś zostało, prawda, ze słuchowiska, tak. Jakaś cząstka Tak, jakaś cząstka, tak, Barnaba nam Właśnie tutaj podpowiada. jest, no, cząstka tak, została. Tak, cząstka została, tak. tak. Dziękujemy bardzo i cóż, zapraszamy na następne słuchowisko. Na pewno będzie ciekawe i zobaczymy, jaki wtedy będzie makijaż. <laughs> Dziękuję bardzo. I was the nurse who changed Ida's bedsheets every day. I did not like Ida or changing bedsheets. I did not like the elderly or the smell of disinfectant. I was twenty. I was quiet. I was four months pregnant, showing a little. But single, and out of my own. Beyond all those things, beyond having a soft mouth and sad eyes, and the fact that I could have been pretty, I was bitter. I worked a job I hated, for too little money. I wanted to provide a bright future for the tiny baby in my tummy. It was the only love I had left in my life. So he loves. Ja, ja, ja, ja, ja, jak jutro, jak to by się podobał spektakl? Nie, Barna, nie będziemy takich prostych pytań zadawać, nie, nie. Aha, no dobra. serdecznie witamy, witamy Artura, który brał udział w projekcie, dał głos jednej z postaci. Ale zanim się dowiemy, jaka to postać, spytamy się pytaniem Barnaby, jak Ci się podobało? Jestem, jestem zachwycony realizacją tego projektu. Uważam, że wyszedł zupełnie inaczej niż, niż się spodziewałem. To znaczy bardzo mi się podobała realizacja w sensie złożenia całości, całości tekstu, wszystkich postaci, dodania efektów dźwiękowych. Efekt końcowy jest o, o, o wiele bardziej dynamiczny, niż ja sobie wyobrażałem to podczas nagrywania. Faktycznie Agnieszka włożyła dużo pracy, żebyśmy my, bardzo się angażowali w, w studio, czytając ten tekst. E, natomiast to, czego przed chwilą wysłuchaliśmy, to to słuchowisko, które jest zdecydowanie wzmocnione tymi, tymi efektami dźwiękowymi i dynamicznym złożeniem, którego dodał Wojtek. Chciałem się spytać, dwa pytania. Um... Dziękuję bardzo za to, moje pytanie. Tak, się teraz się... moja kolej. Chciałem się Panie... spytać, dwa pytania. Um, jak się znalazłeś w tym słuchowisku i czy to prawda, że grałeś pielęgniarkę, która chciała zabić tą starszą panią? <laughs> Tak, tak, takiego ta, takim talentem aktorskim nie dysponuję, żeby zmieniać płeć. Udało mi się dla potrzeb tego słuchowiska obniżyć tylko trochę głos. Jak się znalazłeś? Mackaż ja... Gini i Wojtka. Gini ma większe macki, a ja to wiem, pracowałem z nią długo, więc wiem. Jej macki dosięgnęły mnie już rok temu, tak naprawdę. On nic was nie łączy. Oprócz poza pracy. Tym tak. Nie kameruj tam. Aha. Na Aha, udało Wiedziałeś mi się. On no, no, no, powiedział, że nic, ale no. rękami tam, wiesz, przebiera. Mhm. Tak. Na Czyli jeszcze raz, jak współpraca przebiegała? <grym> ja zainteresowałem się projektem jeszcze w zeszłym roku, kiedy, kiedy Aga zaprosiła mnie do odsłuchania poprzedniego słuchowiska, które realizowała. I wtedy byłem, byłem faktycznie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony podobnym efektem tego słuchowiska rok temu i nalegałem, żeby się dała mi znać w kolejnym roku, jak będzie realizować kolejny projekt. Tak też, tak też zrobiła. Nie wiedziałem, co prawda, że to będzie słowisko w języku angielskim. I że będziesz grał że... pielęgniarkę. I że... I że będę grał jednego z trzech narratorów. Poczułem się totalnie wykluczony. Myślałem, że będę, będzie mi dana główna rola narracyjna, ale tak się nie stało. Nie, Żartuję oczywiście, ale struktura właśnie tego tekstu jest też o tyle ciekawsza, że jest trzech narratorów. Co, co, co chyba na słuchowisko nie jest tradycyjnym podejście tak zwane. Masz jeszcze jakieś głupie pytania? No nie mam pytań. Znaczy, <grym> to już trochę nudne, przyznam szczerze. Dobry. Moje pytanie było bardzo fajne, A. bo dotyczyło właśnie tego, jak on odebrał ten spektakl. O, tak. No dobrze, dobrze. Dziękujemy e, bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, Pytan mądre. No, czy, czy na fali sukcesu, jaki, jaki na ciebie spłynął po dzisiejszym wystąpieniu, e, jakie są twoje następne plany zawodowe? Są dwie mi tutaj, jakby co? <grym> wiesz, festiwale teatralne... Myślę, że... są blisko polskim Myślę, że po, po, Polskie Radio przed chwilą do mnie dzwoniło. E, także myślę, że zaczniemy od tego w przyszłym tygodniu, a potem już zostaje tylko e, co najmniej Hollywood. I praca z takimi, z takimi gwiazdami jak nie wiem, Nicolas Cage może w jakiejś sławnej i sensacyjnej megaprodukcji, gdzie będziemy skakać z helikopterów. Można powiedzieć, że występ w słuchowisku Agnieszki Krause ginger w słynnym miejscu Creative Center for... Centr nie kamerię mojego wielkiego nosa. Centr for. To, przepraszam. Centr Dokładnie to, to, tak, utworzyło Ci właśnie bramy do w sensie e, olbrzymiej kariery. kariery po prostu. Spodziewałem się po bo... prostu teraz, że, że to powinienem już zostać szukać sobie, e, firm ochroniarskich tak. i zbrojnych samochodów. Ja to właśnie widziałem agenta z Hollywood, który krążył i, i notował adresy i telefony osób, które występowały. Tak, tak. tak. <głos》. głos》. głos》>. Mahura jest w łazience. <głos》>. Dziękujemy no, bardzo i do usłyszenia za rok, myślę. Do usłyszenia, za, do, za rok dopiero nie, ja myślę, że teraz z tymi autografami to się zgłosimy wcześniej. Zobaczenie na dużym ekranie. A, o tak, panowie i panie, tak, dziękuję. Z Zielonej Irlandii, z Wyspy za Morzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla As the sun just began to peek over the horizon and trickle color in daytime into the darkness, Marion awoke with a terrible headache. A strong, dull pain behind her eyes and in her cheeks and jaw and nose. Her face was wet. She tasted something metallic. She reached up and flicked the light on in the car and checked her reflection in the rearview mirror. There was a stream of gold coming from her nose. For a moment, I felt joy. I had stolen the power of this elderly thing and taken as my own. I would be strong and fit and rich, no, wealthy. I will be wealthy and happy. I would let my own blood and save it. Well, all that was inside me was golden now. My, heart, my lungs, my stomach, my kidneys, my liver, my. Tak, więc ja może zadam pierwsze pytanie. Bo dla mnie ważne pytanie jest takie: Co moi tacy sądzicie o spektaklu, który dzisiaj mogliśmy usłyszeć? Panie najpierw. Ja uważam, że całe wydarzenie było bardzo interesujące i niecodzienne. Ciekawy projekt, chciałabym sama zaangażować się w coś podobnego. Ogromne wyrazy szacunku i ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym. Naprawdę przyjemność słuchania i bardzo mi się podobało. A, a skąd ty się w ogóle wzięłaś dzisiaj na tym wieczorze tak, tak wykwintnym i znakomitym? Ekskluzywnym nawet. Ekskluzywnym, tak, i eleganckim. Tak. wytwornym. Ja zostałam zaproszona przez jednego z, z artystów, który brał udział w tym przedstawieniu. W dzielę, przedstawieniu tak. hmm, czyli człowiek z zewnątrz. Człowiek, człowiek zewnątrz, z zewnątrz, tak. Spytajmy się teraz człowieka z wewnątrz, czyli Wojtka. Jak masz pytanie do Wojtka? Ja mam to zwykle po prostu. Jak Ci się podobał spektakl dzisiejszy? No, realizacja mi się podobała bardzo i oczywiście to było przez cały czas, cały czas praca z suchym materiałem ćwiczonym godzinami przez aktorów i wiele pracy nad scenariuszem, wiele pracy w programach do edycji dźwięku. I dzisiaj tak naprawdę to wszystko skupiło się w jednym miejscu i stało się realizacją tego w czasie z widownią I oczywiście cały czas taki stres, że może została takaś jakaś gafa, która nie została usunięta w postprodukcji i... Było to bardzo emocjonujące doświadczenie i na pewno bardzo przyjemne do powtórzenia. Widownia, jak i ta pani, która stoi koło Ciebie, ta z zewnątrz klaskała na końcu. Co znaczy, że się podobało? Ludzie klaskali, tak, mieli brawo. Znaczy zadowoleni, tak, w tej kulturze znaczy zadowolenie, tak dobrze mi wiadomo. Tak, no, od widowni duże oczekiwania zawsze, bo ludzie jednak przyzwyczaili się do obrazu. Siedzą gdzie jak w kinie i szukają ekranu, tak mi się wydaje na początku. Chyba trzeba przeskoczyć taki wymiar, gdzie patrzy się w wyobraźnię, który się trochę zapomina i trzeba się wsłuchać w to, co mówią ludzie i w dźwięki, i w muzykę, i w rytm. Czy amplitudy, chwil i czułe ucho było na dobrym poziomie? To był taki fast food trochę, znaczy, wiadomo, to jest inne oczekiwania. To są inne oczekiwania, inne, inne medium, inny czas, który się na to poświęca. Tak, rozgrzewka, taki trening. Jak Pani myśli, będą z tego pieniądze? Wojtek i cała brygada głosowa zrobią na tym dobrą kasę? Przed chwilą słyszeliśmy, że ktoś do Hollywood z tym chce jechać. Myślę, że na pewno będzie dużo przyjemności i liczę, że będą kolejne e, projekty. A jeżeli będą pieniądze, to mam nadzieję, że dużo. Tak. Następny święto to chyba Dzień Zmarłych, następne słowisko. Tak. Wojtku, co planujesz dalej? Tak szybciutko? Mnie, boże Ciało jest też. A, może Ciało, Tak, Dzień Zmarłych, tak. to. To, to, to, to nie, no to jeszcze trochę czasu. Tak. Wojtku, jakie kolejne produkcje, to jest ten Wojtek, nie wiem, czy drodzy słuchacze, czy wiecie, właśnie amplitudy chwil, moje czułe ucho. No, uczył się ode mnie wszystkiego. Tak jest, tak jest jak najbardziej wielka inspiracja Filip. <słyska> no już doprowadza <słyska> no mnie do tego, więc no. proszę Filipie. Nie, oczywiście, oczywiście. Eee... Ja no. Potem <słyska> no co, no co? No nie zabra tak. No, potem nie, nie ma w takich materiałach, jak no. tak nie <słyska> <słyska> mówię. O no. No. No to Wojtek, cięcie dzięki w ogóle też, dałeś mi dużo wsparcia, Dobra. dzięki tobie. To na razie, dziękuję, już. Ja wyciszamy, wyciszamy. wyciszamy. Ostatnie pytanie Wojtek, um, chciałem Cię spytać, um, inspirację. skąd był w ogóle na samym końcu tego podcastu, pytam się o początek, skąd to się wszystko wzięło? Takie spójne pomysły, moje zamiowanie do... ...technicznych realizacji tego typu rzeczy. Idę dziewczyn też, po dużo dziewczyn brało udziału. No właśnie udział. to powoduje, że możesz pracować z dziewczynami i, możesz, hmm. i masz powód, żeby się z nimi spotkać w małym dźwiękoszczelnym pomieszczeniu i nagrać. ...began to roll down her cheeks, but they were lost. No amount of golden tears could have turned Marian's fate around. The heavy precious element in her veins crept up through her body from the ground below until she was static there in the car seat. A bulging maternal statue with the hands of a murderer. The last thing she felt was the pain in her head switch off. Then she was gone. Precious, glittering, and cold. Jak się Pani podobało słuchowisko dzisiejszy spektakl? Mówi Agnieszka, kniżce, także Dzińczyk. Słowisko, tak. Słowisko podobało mi się bardzo, aczkolwiek bałam się, że będzie mi się podobało dużo mniej, <ścoughs> szczerze powiedziawszy. Dlatego, że zawsze tak jest, że jeżeli pracuje się nad czymś przez e, kilka miesięcy, to później koniec, e, koniec końców i efekt końcowy może troszeczkę rozczarować. Okazało się, że akurat się nie rozczarowałam, ale to głównie ze względu na wspaniałą publiczność, jaka dzisiaj nam dopisała. O nas? Tak, również, oczywiście. No, oczywiście o dwóch tutaj e, sympatycznych. Z tajnych fanów, którzy ze mną w bo tej rozwijmy, chwili. Nie, na <śmiech> mieć, żeby... <Dokładnie>. <śmiech> oczywiście. <śmiech> bo na wizji. Pan Filip Dawidziński, jak zwykle zwarty i gotowy, z mikrofonem biega. No i oczywiście Barnaba Dorda, jak to Filip nazywa go boski B. Ci wspaniali fanowie w tej chwili ze mną rozmawiają. Słowisko, tak jak mówię, udało się ze względu na wspaniałą publiczność, która, która dopisała i która się udała. Wszyscy ku mu wielkiemu zaskoczeniu i fantastycznej reakcji byli skupieni, bardzo wsłuchani w całość i to była naprawdę fantastyczna atmosfera. Bardzo emocjonalna, ze mnie jeszcze emocje nie opadły, także troszkę jeszcze, troszkę jeszcze się cieszę, jestem na adrenalinie. Natomiast no, dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna wypowiedź, ja powiem, tak, im się podobała. Na sam koniec tak. podcastu idealna i na koniec twojego filmu bardzo A jeszcze pasuje. mam takie pytanie, skąd w ogóle zespół, który brał udział w całym przedstawieniu, skąd jest jak to brak, był jakiś casting, nabór i z tego co słyszałem, to są już co dla nich różne oferty składane przez agentów z Hollywood, bo to ktoś właśnie krąży, jakiś agent z Hollywood zbierał jakieś namiary. Wizytówki, tu, tak. tak. Wiem, tak. Przypominamy, zeskali. że Hollywood jest zarazkowo Glendalough. Tak. tak, dokładnie to. Faktycznie był pan z Glendalough, spod Glendalough, czyli z Hollywoodu zbierał wizytówki. Natomiast jest to projekt, który, na który wpadłam ponad 4 lata temu, kiedy współprowadziłam podcast nie tylko dla orów. Ale to, do tego zmierzam, dla dlatego, dlatego że jest ważne. To dlatego, to dlatego, że to jest ważne, ponieważ 4 lata temu pierwsza bajka powstała, były to dwie Dorotki, którą wyedytował i zmontował właśnie tu stojący obok mnie Filip Dawidziński. A może wtedy... Po mi się nie nagrywałem. Tam na przykład poznałam fantastycznych ludzi, i tam właśnie odbywały się castingi, ale też i numery telefonów były wywleczone. Z niektórymi nagrywaliśmy wtedy słuchowisko pod moją kołdrą o północy. Różne, różne dziwne akcje się wtedy działy. Natomiast... Słyszałem, ja słyszałem, nie że... Ja słyszałem, że kamerzysta, który tutaj właśnie stoi, on grał też jedną rolę. Owszem, Kompot tak. Ale, ale tak grał. W ogóle, że Natomiast w klące, że to ciekawe, właśnie, żadna z osób, która wtedy brała udział, właściwie dzisiaj nie brała udziału. Nie wiem, dlaczego But, uh, uh... Owszem. Tamten skład, tamten skład w tej chwili jest składem mniej profesjonalnym w mojej relacji, a bardziej personalnym w mojej relacji, więc od tamtej pory jesteśmy wszyscy dobrymi znajomymi i dobrymi przyjaciółmi. Natomiast tak się zrodziła ta koncepcja i rokrocznie próbowaliśmy to zrobić. Rok później się nie udało niestety, ale dała, była to nasza dobra nauczka. W zeszłym roku zrobiliśmy bardzo fajny projekt i wtedy tak naprawdę dzisiejszy projekt się zaczął w zeszłym roku. Kiedy zrobiliśmy słowisko braci Grimm w języku polskim, bardzo dużo znajomych, m.in. autorka dzisiejszego tekstu, Sarah Griffin, bardzo chciała odsłuchać to słowisko, ale nie mogła, ponieważ było w języku polskim, więc padł pomysł, że może byśmy zrobili. Natomiast kiedy usłyszała o tym pomyśle, stwierdziła, że to jest bardzo, bardzo fajna koncepcja i idea, więc postanowiła podrzucić mi skrypt do tego słuchowiska. I tak się zaczął tegoroczny projekt. Jeżeli chodzi o aktorów, którzy brali udział, no to byli głównie moi znajomi, ludzie, z którymi już... Pod kodry, już nie. Spod już nie mieliśmy, mieliśmy dużo szczęścia, dostaliśmy od Soundbank Studio, studio na, na cały dzień, właściwie kilka dni nagrywaliśmy zupełnie propublikowano jak, jak cały ten projekt. Mieliśmy profesjonalne studio, profesjonalną ekipę, także udało się wydobyć wszystkie te dźwięki, o które nam chodziło. Fantastyczny Wojciech Hubert, który po, poskładał wszystko i w zeszłym roku i w tym roku, zmontował i zedytował. To było coś naprawdę pięknego, natomiast jak mówię, że chodzi o aktorów, jest moja koleżanka z pracy na przykład, jest pro, profesjonalna aktorka Natalia Kostrzewa. Jest trzech wspaniałych mężczyzn, których znam osobiście od dłuższego już czasu, którzy są moimi znajomymi, przyjaciółmi i po prostu poprosiłam ich, żeby wzięli w tym udział. Także castingów jako takich nie było, natomiast... Prywatom, Prywatom, Prywatom, tak. To bardziej to, prywata, tak. wspaniali, a jednak tam bardziej, bardziej prywata. Natomiast Prywatom. dlaczego prywata? Ja tylko... Tylko chciałam powiedzieć Bo jedną rzecz, o której zapomniałam powiedzieć w ogóle przy okazji słuchawisku, to jest to, że ten projekt nie do końca w tym projekcie nie do końca chodzi o widownię, nie do końca chodzi o. Fakt, fakt, emocje dzisiaj były i były nerwy, natomiast chodzi o to, co się. o cały proces twórczy i chodzi o to, że naprawdę. Można wyjść z domu, można zrobić fajne rzeczy, nie trzeba być super po szkołach, nie trzeba być super profesjonalistą. W każdym razie generalnie chodzi o to, żeby stymulować um, ludzi i moich znajomych do tego, aby robili różne dziwne rzeczy, niekoniecznie z powodem, przede wszystkim Propublikowano. I fajnie jest, jeżeli potrafimy oddać coś społeczeństwu trochę swojej energii, trochę swoich umiejętności i trochę swojego czasu.